tym życzeniem obejmował on nie tylko swoją lub ludu przyszłość, lecz pomyślny urodzaj w przyszłości w ogóle. Nie trudno dostrzec w tej mocno przesadzonej relacji gronikarskiej sprzed około 800 lat zasadniczych celów działania religii spojańskiej na Rugi, przypisującej sobie troskę o zapewnienie żywności, wpływ na pomyślne urodzaje, na dobrobyt i rozwój gospodarczy wiernych głównemu bóstwu. Stan kapłański posiadał głęboko zakorzenioną tradycję u ludów słowiańskich. Pierwsze wzmianki o kapłanach pogańskich podawali już pisarze rzymscy w początkach naszej ery. Wybitny historyk rzymski Publius Cornelius Tacitus, zwany Tacytem, około 55-120 roku naszej ery, w swoim dziele Germania, obejmującym opis życia i zwyczajów ludów osiadłych między Renem a Wisłą, zamieszcza wzmiankę o rugijskim plemieniu Naharwalów, zamieszkujących dzisiejsze północno-zachodnie regiony Polski. Mianowicie, u słowiańskich Naharwalów miał znajdować się gaj poświęcony kultowi podwójnego bóstwa, Alkami. Opiekę nad bóstwem sprawował kapłan ubrany w strój kobiecy. Ta forma stroju była zapewne reliktem matriarchatu. Zwyczaje kultowe słowiańskich Naharwalów prawdopodobnie Przyjęły się wśród mieszkańców rozległych obszarów słowiańszczyzny. Informacja rzymskiego historyka jest to prawie tysiąc lat wcześniejsza niż przekazy dotyczące Arkony. Religia słowiańska na Rugi cieszyła się dużym uznaniem i zdobyła sobie właściwy autorytet w społeczeństwie. Wyrazem bliskiej łączności ludu z bóstwem i służącymi mu kapłanami były różne świadczenia czynione na rzecz arkońskiego świętowita. Możemy tu mówić nawet o wystąpieniu zjawiska pewnego opodatkowania na rzecz bóstwa. Owe zobowiązania dotyczyły zarówno stałych danin, jak też podziału łupów i innych zdobyczy wojennych. Pobierano również daniny od podbitych ludów i opłaty od obcych kupców. Tak powstały materialne podstawy utrzymania bóstwa i kapłanów. Szybko rósł stan posiadania Arkony, zwłaszcza w okresie prosperity gospodarczej i militarnej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 Przyznawano bóstwu uprawnienia władzy świeckiej, jakie przysługiwały wczesno feudalnemu księciu lub poddanemu mu władcy. Książę Rugijski, tytułowany przez kronikarzy królem, taki tytuł widnieje na jego monetach z końca XII wieku, wprawdzie rywalizował ze stanem kapłańskim, nie przeciwstawiał się jednak publicznie swej współzależności od Arkony, ograniczał swą władzę głównie do spraw wojskowych i obronności kraju udział księcia w wiecach publicznych w Arkonie, jak podają źródła pisane, świadczy o dobrze układającej się współpracy władzy świeckiej i duchowej. Ustrój słowiańskich Rugian w XI i XII wieku w znacznym stopniu uwzględniał udział poddanych w zarządzaniu krajem. Na wiecach zapadały ważniejsze uchwały i postanowienia związane z losem kraju i skarbem arkońskim. Wyspa Rugia, obecnie Nerde, o powierzchni 973 km2, pokryta wzgórzami morenowymi, a w części północno-wschodniej kredowymi, gdzie właśnie znajdowała się Arkona, posiadał rozmaiconą linię brzegową. Warunki naturalne wyspy, jej znaczne rozczłonkowanie, strefowe rozmieszczenie z lesistych wzgórz morenowych sprzyjały tworzeniu się w odrębnionych jednostek osadniczych skupiających się wokół głównego grodu. W środkowej części wyspy, na jej najwyższym wzniesieniu, Rugardzie, w miejscowości Góra, dzisiejszy Bergen, powstał w X wieku gród opolny. Podobną jednostkę opolną kraju Ranów stanowił gród w Zagardziu wraz z najbliższą okolicą, obecnie Zagard. Na półwyspie Jasmund, z ośrodkiem grodowym położonym koło Zasnic, Grodu nie można dokładnie zlokalizować. Ogółem na obszarze Rugi znanych jest około 20 grodów i osad słowiańskich z okresu wczesnego średniowiecza, po których pozostały ślady widoczne dzisiaj w terenie. Opole stanowiło nieduży okręg terytorialny. Zamieszkały przez rodziny gospodarujące odrębnie. Wspólnie korzystano tylko z wód, lasów i pastwisk. Mieszkańców Opola Jednoczyły obowiązki wobec Władzy panującej Ciężary podatkowe i robocizny Jak również odpowiedzialność W wypadku ukrywającego się przestępcy Na ich gruntach Którego prawo nakazywało ścigać śladem Schwytać lub wygnać Z granic Opola Największy ośrodek osadniczy Występował w południowej części wyspy W miejscowości Gardziec Rugijski Dzisiejszy Gardz, Gdzie znajdował się gród książęcy powstały zapewne już w IX wieku. Początkowo gardziec rugijski był prawdopodobnie stolicą Rugii, którą utracił na rzecz Arkony na przełomie XI-XII wieku. W grodzie tym bronionym wałem i niedostępnymi bagnami nad jeziorem znajdować się miały według przekazów kronikarskich XI-XII wiecznych trzy świątynie słowiańskie. Czczony tu był Bóg Porewit Bóstwo lokalne mające postać posągu o czterech lub pięciu twarzach. W garśćcu rugijskim czczony był również bóg Rujewit, którego imię oznaczało Pan Rugi. To miejscowe bóstwo, jak wyjaśnia kronikarz Saksogramatyk, miało siedem głów. Rodzina bóstw rugijskich podporządkowana była kultowi Świętowita na Arkonie. Świętowit był wielkim bogiem Słowian nadbałtyckich – słowa jego i autorytet rosły nawet poza zasięgiem osadnictwa słowiańskiego. Obcy władcy i królowie zabiegali o przychylność wyrocznie arkońskiej. Saksogramatyk twierdził, że posąg ten datkami całej Słowiańszczyzny był wspierany. Również sąsiedni królowie nie bez świętokradztwa obsypywali go darami. Pomiędzy nimi także król duński Sveno, Svengratę panował w latach 1146-1157, dla zjednania sobie bóstwa Taką dbałością otaczanego Uczcił pucharem Większą okazując gorliwość Dla obcej religii słowiańskiej Niż dla własnej A duchowny niemiecki Helmond Urodzony przed 1125 rokiem Zmarły po 1177 Autor kroniki Słowian pisał Jaśnieje świętowit Bóg ziemi Rugian Jako skuteczny w swych Odpowiedziach przy innej okazji kronikarz przyznaje, że Świętowit, Bóg Ziemi Rugian Zajął najprzedniejsze miejsce pomiędzy wszystkimi bogami Słowian Jaśniał zwycięstwami i od innych był skuteczniejszy wyroczniami Z tego też powodu jeszcze za naszych czasów Nie tylko ziemia wagrska, lecz i wszystkie kraje słowiańskie Posyłały tam roczną daninę, uważając, że jest on Bogiem Tak ugruntowana pozycja kultu świętowita wśród plemion zachodniosłowiańskich i również obcych społeczności musiała posiadać rodzimą przynajmniej kilkuwiekową tradycję. Trudno przypuszczać, by Złoty Wiek Świętowita i Wyroczni Arkońskiej, o którym z takim uznaniem pisali niechętni słowianom kronikarze zachodni, w większości duchowni germańscy, przypadał na koniec XI i na połowę XII wieku. Wspomniane badania archeologiczne wykazały przecież, że Arkona funkcjonowała już w początkach IX wieku starszy glutarkoński Może już wówczas kult Świętowita zdobywał sobie uznanie, przenikając w sąsiednie nadbałtyckie plemiona słowiańskie. Wolińskie rewelacje. Decydujący przełom poczyniło odkrycie drewnianego posążka Świętowita w Wolinie, warstwa XIV, wykop numer 6. W 1975 roku. Odkrycie to zostało uznane za jedno z bardziej interesujących, dokonanych przez archeologów w Polsce Ludowej. Posążek ten o czterech twarzach, skierowanych w cztery strony świata, ma 9,3 cm wysokości. Miniaturowy świętowit, popularnie zwany światowitem, przypuszczalnie pochodzi z drugiej połowy IX wieku. Rysy czterech twarzy, mających kształt nieco trójkątny, przedstawione są w sposób bardzo prosty i schematyczny. Rzeźba została wykonana techniką wybierania i wycinania w płaszczyźnie. Twarze posiadają niskie czoła, pod którymi zarysowane są oczy, nos prosty, prawie pionowy, usta szerokie. Długa broda, wystająca nieco z profilu, może być identyfikowana z zarostem. Wysokość każdej twarzy wynosi 2 cm, szerokość podstawy około 1,5 cm. Portrety figurki Wolińskiej są niemal identyczne, różnią się tylko minimalnie kształtem i wielkością brody. Rzeźba ta stanowi dzieło w pełni skończone w swym wyrazie. Trzonek, czyli rękojeść figurki, jest zdobiony delikatnymi, ledwie widocznymi nacięciami tworzącymi ukośne kreski i kółka. Na trzonku figurki widać ślady wytarcia powstałe na skutek użytkowania. Drewniany posążek świętowita Zwolina zachował się w idealnym stanie dzięki temu, że był on w momencie znalezienia oblepiony resztkami dziurów i smoły. Leżał bowiem w warstwie odpadków gospodarczych, nież wyjścinków drewna, które zawierały liczne garbniki konserwujące jej pewną wilgotność. Miejsce znalezienia posążka nasuwa sugestie o jego charakterze kultowym. Posążek znaleziony został w obrębie domu mieszkalnego, nie wyróżniającego się niczym od innych sąsiednich chat. Wszystkie zaś chaty drewniane w tym poziomie osadniczym noszą ślady nadpalenia. Stąd nasuwają się wnioski, że zabudowę strawił pożar. Świętą figurkę zapomniano zabrać, bądź w palnicy została ona zagubiona i wdeptana w klepisko chaty, co pozwoliło jej przetrwać w tak dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Warto dodać, że drugą, identyczną drewnianą figurkę, z okrągłym i płaskim zakończeniem, nie posiadającym jednak rzeźbionych wyobrażeń twarzy, Odkryto również w obrębie mieszkalnego domu pochodzącego z okresu zabudowy Wolina w pierwszej połowie X wieku. Można więc przypuszczać, że posążek świętowita z Wolina był bóstwem domowym przechowywanym w mieszkaniu jako relikwia i rzecz święta. Używany był prawdopodobnie podczas wszelkich uroczystości kultowych i rodzinnych. Zapewne w domach istniały święte kąty. Służył być może osobom zawodowo uprawiającym czynności religijne, a kształt jego przemawia za tym, że mógł być również noszony jako bóstwo osobiste. Z kroniki Titmara wynika, że Słowianie w okolicach Merzeburga, gdzie już dawno istniały wpływy chrześcijańskie, własnych domowych czczą bogów i składają im ofiary w nadziei, iż wielkie od nich doznają pomocy, że rzadko chodzą do kościoła i nie stoją wcale o odwiedziny ich pasterzy. Posiadają bogów domowych, Wzmianka ta potwierdza, że oprócz bogów w świątyniach lub w świętych gajach występowały również bóstwa domowe, czego przykładem jest Woliński Świętowit. Wyraźnie zresztą na ten temat mówią źródła pisane, na przykład informacje zawarte w tzw. katalogu magii Rudolfa, w dokumencie pisanym pochodzącym z około połowy XIII wieku. W nowych domach albo w domach, w których mają od nowa zamieszkać, zakopują w różnych kątach mieszkania a czasem za piecem do ziemi garnki wypełnione różnymi rzeczami na cześć bogów, których powszechnie nazywają opiekunami domu. Dlatego też nie pozwalają nigdy za piec niczego wylewać. Czasem rzucają tam coś ze swoich pokarmów, ażeby bogowie byli dobrze usposobieni do mieszkańców domu. Odkrycie świętowita Wojnickiego starszego o prawie 200 lat od pierwszych przekazów pisanych mówiących o tym bóstwie miało przeogromne znaczenie dla poznania religii dawnych Słowian, ugruntowało dotychczasową hipotetyczną jeszcze wiedzę, rzuciło nowe światło na nieznane zagadnienie, a przede wszystkim udowodniło prasłowiańską metrykę Arkony. Odkrycie to potwierdza powszechność kultu świętowita i wielkie jego znaczenie jako boga bogów, którego macierzą była Arkona. Należy uwzględnić fakt znacznego oddalenia Wolina od Arkony przy ówczesnych ograniczonych warunkach komunikacyjnych Świętowit był więc bóstwem wyższego rzędu, rzecz można ponad regionalnym, reprezentatywnym, czczonym i uznawanym przez różne społeczności słowiańskie, również i przez dawnych Wolinian. Szeroki zasięg kultu Świętowita pozwala przypuszczać, że spełniał on rolę integrującą plemiona słowiańskie zamieszkujące zwłaszcza zachodnie połacie słowiańszczyzny. Podtrzymywał świadomość wspólnoty słowiańskiej i zacieśniał więzi oraz powinowactwo wielkiej rodziny Słowian nie tylko w zakresie jej kultury duchowej. Posążki wolińskie świadczyły o tym, że Słowianie pogańscy mieli znaczne osiągnięcia w dziedzinie plastyki figuralnej. Mieszkańcy Arkony dbali o znaczenie i przewodnictwo swego Boga w rodzinie słowiańskiej, czego dowodem może być m.in. wyprawa Rugian w 1127 roku do Szczecina, który pozostając pod wpływami chrześcijaństwa zaprzestał uiszczać daniny na rzecz Boga Arkońskiego. Sprawa Szczecina to czasy znacznie późniejsze. W drugiej połowie IX wieku bowiem Arkona nie mogłaby narzucać swoich wpływów potężnemu Wolinowi. Mieszkańcy tego nadmorskiego grodu czcili świętowita z własnej i nieprzymuszonej woli. Prowadzone od ponad 20 lat badania archeologiczne w pracowni Instytutu Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk przez grupę archeologów na czele z Władysławem Filipowiakiem, dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, wykazały, że w owym czasie Wolin był ważnym ośrodkiem handlu i siedzibą różnych rzemiosł. Umocnione drewniano-ziemnym wałem centrum Wolina było gęsto zabudowane. Koncentrowały się tam takie rzemiosła jak garncarstwo, i kowalstwo, obróbka drewna, kości, metali kolorowych, szklarstwo. Stwierdzono również istnienie warsztatów obróbki bursztynu, czego dowodem były zmasowane w jednym miejscu wyroby, półwyroby i przygotowane do produkcji surowiec. Wolin utrzymywał ożywione kontakty handlowe drogą morską i lądową, importował paciorki szklane, obce monety, ozdoby srebrne oraz tkaniny aż z Azji, o czym świadczą znalezione resztki. Adam Bremeński w 1070 roku przekazał oto taką relację o Wolinie. Jest to rzeczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie łącznie z innymi narodami, Grekami i Barbarzyńcami, także i Sascy Przybysze otrzymują prawo zamieszkania, byleby tylko, przebywając tam, nie występowali z oznakami swego chrześcijaństwa. Wszyscy bowiem mieszkańcy jeszcze dotąd podlegają błędom pogaństwa. Zresztą pod względem obyczajów i gościnności nie znajdzie się lud bardziej uczciwy i przychylny. Inny kronikarz zaś wymienia w Wolinie zagadkowy ogień wulkana. Było to zapewne specjalne ognisko, które Wolinianie rozpalali nocą. Spełniało ono rolę latarni morskiej. Na ślad takiego dużego ogniska natrafili badacze podczas prac wykopaliskowych, na tzw. Wzgórzu Wisielców, położonym na południowym krańcu wyspy. Ze wzgórza tego rozciąga się piękny widok na rzekę Dziwne oraz wody Zalewu Szczecińskiego. Doskonałe położenie wzgórza Wisielców sprawiało, że od najdawniejszych czasów wykorzystywane było jako dogodny punkt osadniczy. Powojenne badania archeologiczne prowadzone na wzgórzu przyniosły wyjaśnienie makabrycznej nazwy wywodzącej się z czasów średniowiecznych. W 1959 roku w południowej części wzgórza archeolodzy natrafili na interesujący pochówek ludzki. Na dnie głębokiej i prostokątnej jamy znajdował się szkielet mężczyzny liczącego około 25 lat. Przypuszcza się, że zmarłemu odcięto głowę jeszcze przed złożeniem zwłok do grobu, gdyż zachowana część szkieletu wypełniała całkowicie całą długość jamy. Między nogami wyciągniętego szkieletu Znaleziono pozostałość po słupie drewnianym, który pierwotnie wystawał nad powierzchnię ziemi. Szkielet pozbawiony był wyposażenia grobowego, a układ rąk pozwalał przypuszczać, że były one związane. Prawdopodobnie był to grób skazańca straconego na wzgórzu wisielców przez ścięcie głowy. Zwłoki pogrzebano w dole, a głowę zatknięto na pal i wystawiono na widok publiczny. Widziana ona była z daleka zarówno dla statków, Przepływających dziwną, jak też dla żeglujących powodach zalewu szczecińskiego. W ten sposób wolinianie w dawnych wiekach karali przestępców. Może był to strażnik ognia wulkanu, który nie dopilnował należycie palenia się ogniska i, zaniedbawszy swoje obowiązki, spowodował katastrofę morską. Skazańców zapewne było więcej, co spowodowało, że od miejsca egzekucji pochodzi ta makabryczna nazwa. A więc jeszcze jedna tajemnica przeszłości została wyjaśniona dzięki wykopaliskom. W latach 1124-1125 z inicjatywy Bolesława Krzywoustego biskup Bambergu Otto około 1070-1139 przeprowadzał chrystianizację Pomorza Zachodniego. Działalność misyjną biskupa Bambergu i jego życie opisał mnich z opactwa benedyktyńskiego w Prüfeningen. W żywocie świętego Ottona z Bambergu podał on interesującą informację o Wolinie w początkach XII wieku. W mieście Wolinie, Julinie, gdzie Kontina, dawna słowiańska nazwa świątyni Kontina lub Kontina się znajduje, rzeka wzbierając czyniła bagna i gdy już wody zewsząd napływały, można było dojść do tej świątyni z jednej tylko strony, po położonym przez to bagno po Badacze przeszłości Wolina lokalizują tę świątynię w południowej części miasta, w której jest wzniesienie otoczone bagnami pochodzące, jak stwierdzają archeologowie, z X-XI wieku. W pobliskim Szczecinie, który w początkach XII wieku był już dużym ośrodkiem gospodarczym i handlowym, znajdowały się cztery kątiny, ale jedna, będąca pomiędzy nimi główną, była zbudowana z przedziwną czcią i sztuką wewnątrz i zewnątrz ozdobiona rzeźbami ze ścian występującymi płaskorzeźbami podaje inny kronikarz żywota św. Adtona Herbord, mnich z Bambergu Z jego wywodów dowiadujemy się, że był tam posąg trzygłowy który na jednym kadłubie głowy mając nazywał się Trzygławem Podobno świątynia Trzygława istniała już w XI-XII wieku na górze Harlunger w pobliżu Grodu Słowiańskiego w Brennie, dzisiejszy Brandenburg, nad rzeką Hawelą. Bardziej szczegółowy opis Trzygława, lokalnego boga czczonego w świątyniach w Szczecinie i Wolinie, podał ostatni z kronikarzy Ottona mnich Ebbo, zmarły w 1163 roku, wywodzący się również z Bambergu. Pisał on, że bóstwo to posiadało trójgłową podobiznę, a tę nakrywała złocista zasłona na oczach i wargach, przy czym kapłani zapewniali, że dlatego Bóg Najwyższy posiada trzy głowy, bo trzema włada królestwami, to jest niebem, ziemią i piekłem. Wspomniany Titmar z Merzeburga, opisując utworzenie biskupstwa w Kołobrzegu, podał informację o drewnianej świątyni pogańskiej z posągami bożków w słowiańskim grodzie. Podpalił on kątynę i oczyścił morze od straszydeł przez wyrzucenie fale kamieni namaszczonych olejami świętymi i pokropionych wodą święconą. Chodzi tu o duchownego Reinberna, który został biskupem solnego kościoła kołobrzeskiego. Warto wspomnieć, że już przed XIII wiekiem ważono sól w Kołobrzegu. Tajemnicze idole Problem słowiańskich bóstw, ich wyglądu, nazewnictwa, mitologicznego znaczenia oraz organizacji wierzeń, jakkolwiek od dawna budził zainteresowanie badaczy, nie wyszedł nigdy poza krąg domniemań, mniej lub bardziej uzasadnionych przypuszczeń, bądź też znajdował się w sferze mitów i fantazji. Pierwszą obszerniejszą relację o wierzeniach pogańskich na ziemiach Polski podał znany historyk i kanonik krakowski Jan Długosz. 1415-1480 w swoich rocznikach, czyli klonikach sławnego Królestwa Polskiego, a więc po upływie prawie pięciu stuleci od czasów przyjęcia chrześcijaństwa w naszym kraju. W XV wieku obraz pogańskiej słowiańszczyzny był już mocno zatarty przez nową wiarę. Nie mógł więc Jan długoż poznać miejsc dawnego kultu pogańskiego, bo były one od dawna zniszczone przez kościół. Nie mógł również widzieć posągów bóstw słowiańskich, które ulec mogły zniszczeniu w miarę upływu czasu. W tej sytuacji Jan Długosz, autor znanego poglądu, że garnki same rosną w ziemi, zgodnie z panującym duchem średniowiecza przyjął antyczny model hierarchii bóstw słowiańskich, podobny do tego, jaki istniał na grecko-rzymskim Olimpie. Podstawowe zasady rozumowania Długosza sprowadzały się do stwierdzenia, że wszelkie przejawy dobra czy zła tego świata mają swój wspólny rodowód. Wynikać z tego miało, że na przykład zło słowiańskiego pogaństwa Miało pochodzić z tego samego źródła co pogaństwo starożytnej Grecji lub Rzymu. Historyk Królewski porównywał mityczne bóstwa słowiańskie do bogów starożytnego świata śródziemnomorskiego i tak w postaci dziedzili dopatrywał się podobieństwa do bogini Wenus. W dziewannie odnajdywał dianę, wieszy rozpoznawał Jowisza i tym podobne. W ten sposób długoż utworzył olimp bóstw słowiańskich na wzór hierarchii bóstw świata starożytnego. Tak przeobrażona przez Długosza sławizacja starożytnych bóstw i bohaterów stwarzała bajeczny świat wyobraźni i bogate źródło wszelkich porównań twórczych do dzisiaj jeszcze wytrwale przejawiających się w dziełach malarzy, kompozytorów i pisarzy. Z tego wielkiego panteonu bóstw słowiańskich wymienianych przez Długosza utrzymały swe pozycje, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami, tylko niektóre bóstwa Słowian Wschodnich, a przede wszystkim bogowie Słowian Połapskich i pochodzące z regionów Pomorza, gdzie pogaństwo utrzymywało się jeszcze w XII wieku. Bóg Swarożyc czczony był przez słowiańskie plemiona Wieletów, Trzygłów przez Pomorzan, panował również kult Porewiata w Wołogoszczy, bóstwa Prowe wśród Wagrów, Jarowita wśród plemienia Czespienian, Rujewita w na Narugi. Dopiero współczesny wielki uczony Aleksander Brückner 1856-1939 z właściwą sobie pasją i dociekliwością obalił jako niedorzeczną teorię na temat plejady bogów słowiańskich stworzonych przez Długosza. Uczony opierał się głównie na wnikliwej analizie reliktów folkloru. Krytyka briknerowska przyjęta została przez naukę z pełną aprobatą. Wolińskie posążki z IX wieku w znacznym stopniu utrwaliły czołową pozycję świętowita w hierarchii bogów słowiańskich, zwłaszcza słowian połapskich. Powstaje pytanie, czy gdyby olimp bogów słowiańskich, z taką precyzją uznawany przez Długosza, pozbawić obcych wzorów i pozostawić go w macierzystej słowiańskiej postaci, nie byłby zbliżony do prawdy? Bogów tych zapewne musiała być znaczna liczba, skoro w żywocie świętego Ottona czytamy zaiste przyjemnie było patrzeć, jak posągi nadzwyczajnej wielkości i rzeźby wykonane z niewiarygodną sztuką, które kilka par wołów zaledwie poruszyć zdołało, z obciętymi rękami, nogami, wydłubanymi oczyma, odbitymi nosami, wleczono przez most do ognia. Archeologia w wielu wypadkach udowodniła, że wczesno średniowieczni spowianie zamieszkujący zachodnie ziemie czcili różnorodne postacie bóstw drewnianych, wielogłowych bądź z kilkoma twarzami. Świadczą o tym cenne zabytki znajdowane najczęściej w środowisku bagiennym lub torfiastym, w którym najkorzystniej przechowują się wszelkie materiały organiczne. Jednym z takich miejsc jest niewielka wyspa Fish and Riesel, położona na jeziorze Tolensee, Koło Neubrandenburga w Mecklenburgii, gdzie w 1969 roku podjęła prace badawcze ekspedycja Centralnego Instytutu Dawnej Historii i Archeologii Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie wraz z Muzeum Pra- i Wczesnohistorycznym w Schwerinie, Jerzy Głosik, w kręgu światowita, taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej.